Minęła 11.00. To program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualność Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Polska poderwała myśliwce, patrolują niebo na wschodniej flance NATO. Setki rosyjskich dronów lecą w ataku na Ukrainę. Nie będzie ograniczeń w dostępie do paliwa na stacjach, zapewnia minister energii, choć sytuacja nie jest stabilna, dodaje. Wypadek tramwajów w Łodzi. Tylny drugi wagon wypadł z czyn i uderzył w tramwaj linii 2. Rosja atakuje, Polska poderwała myśliwce. Wojskowe maszyny polskiego i sojuszniczego lotnictwa NATO patrolują granice wschodniej flanki. Pracują także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, czytamy w komunikacie przekazanym przez dowództwo operacyjne. Rosja prowadzi zmasowany atak na Ukrainę. Od wczorajszego wieczoru w kierunku Ukrainy lecą rakiety balistyczne i drony Szachet. Rano atak się nasilił. Z rosyjskich baz wystartowały m.in. MIG zdolny przenosić pociski hipersoniczne Kinzał, bombowce strategiczne oraz co najmniej 400 dronów. To drugi w tym tygodniu przypadek, gdy rosyjskie ataki z wieczora są kontynuowane następnego dnia od rana. Rząd nie przewiduje racjonowania zakupów paliwa na stacjach, poinformował minister energii. Miłosz Motyka przyznał przy tym w radiowej jedynce, że sytuacja na światowych rynkach energii nie jest stabilna. Resort energii nie planuje jednak w związku z tym w ciągu najbliższych tygodni limitowania zakupów paliwa. Nie przewidujemy go w ciągu najbliższych tygodni, absolutnie. W ciągu najbliższych tygodni też nie przewidujemy uruchomienia rezerw. Gdyby doszło do oczywiście jakiegoś zachwiania nagłego tej podaży, to mamy narzędzie w ręku, ale, ale też nie widzimy dzisiaj ryzyka, by do tego miało dojść. Problemem jest oczywiście cena i tutaj jest ona pochodną tego globalnego kryzysu. Ona dotyka nas wszystkich. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 ,19 zł 19 groszy, a litr diesla 7 ,64 zł 64 grosze. a około południa dowiemy się, ile zapłacimy za paliwo w czasie świąt wielkanocnych od wielkiej soboty do wtorku włącznie. Rolnicy z większymi dopłatami do paliw, rząd nie wyklucza dopłaty paliwowej. Na temat, na ten temat w przyszłym tygodniu będą rozmawiać szefowie resortów rolnictwa i energii. Od tygodnia obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rozwiązuje on problemy kierowców, ale nie rolników. Alarmował ogólnopolski oddolny protest rolników. Obniżka VAT-u nie dotyczy bowiem tych, którzy rozliczają się w kwotach netto. Damian Morawiec podpowiada rządowi możliwe rozwiązania. Zwiększona dopłata do paliwa rolniczego dodatkowe złoty zł skierowane do gospodarstw za zakupiony każdy litr oleju napędowego. Szef resortu energii Miłosz Motyka powiedział w Polskim Radiu, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał na ten temat z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Tutaj będziemy o tym rozmawiali z ministrem. Również tak się mówiliśmy na przyszły tydzień i będziemy sprawdzali możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie tego poziomu. No też sytuacja budżetowa i też ewentualna konieczność, jak się to kształtuje. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej zakłada między innymi obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Poza tym Resort Energii codziennie w Dni Robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sylwia Białek, Polskie Radio. To są aktualności jedynki.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 Okoliczności zdarzenia są teraz wyjaśniane. Dla jednych to dobry moment, by odpocząć. Inni przylatują do Polski, bo tylko tutaj Wielkanoc obchodzi się tak uroczyście. Sprawdzamy sytuację na lotniskach. Czy w związku z nadchodzącymi świętami ruch jest większy niż zazwyczaj? Na warszawskim lotnisku Szopana jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy podróżnych jest więcej niż zwykle? Zdecydowanie tak. Ten okres okołoświąteczny to czas wytężonej pracy dla lotnisk, bo więcej jest przylotów i odlotów. Bez problemu można spotkać więc tych, którzy na święta szukają ciepła i przewidywalnej pogody, a przy okazji chcą uniknąć świątecznej gorączki. Lecimy do Maroko na magiczne południe. Bardzo się cieszymy, no bo sobie odpoczniemy. Będzie ciepło. Będzie, będzie. No pewnie z 28 jakoś, coś takiego. Zadowolony z wyjazdu, będziemy odpoczywać nie chcemy gotować w domu, więc lecimy sobie tutaj do innego klimatu. Zdecydowanie więcej jest też przylotów. Spotkałam wielu Polaków żyjących na co dzień za granicą, którzy przekonują, że święta to tylko w Polsce, a nie w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Holandii. Wszyscy podkreślają jednak, że święta są tam, gdzie rodzina. Dlatego bez względu na to, czy w Polsce, czy za granicą, najlepiej razem. Martyna Szymczakowska relacjonowała sytuację na lotnisku w Warszawie. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. Słonecznie na wschodzie i na południu, a na północy i na zachodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskazują od 2 stopni w Jeleniej Górze, 4 w Koszalinie i Koło Brzegu, 10 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, do 12 w Lublinie. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, a ciśnienie w Warszawie to 999 haktopaskali. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.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 10 minut po godzinie 11:00, Cztery pory roku, wyjątkowe, bo dzisiaj Wielki Piątek, no właśnie Wielki Tydzień i o tym też wszystkim porozmawiamy w tej godzinie, ale jeszcze zerkam na Państwa wpisy, bo nasze pytanie wywoławcze dzisiejszej audycji było to, czy święta muszą być perfekcyjne, żeby były dobre. No i oczywiście większość odpowiedzi to nie. Pojawił się także w pierwszej rozmowie, w pierwszej godzinie wątek mycia okien. troszeczkę już tak nawet symboliczniej z przymrużeniem oka, bo już nawet wiele żartów i memów jest na ten temat. Pani Maria a napisała wprost, a ja zawsze po zimie myję okna i nie chodzi tylko o święta. Myję po prostu wtedy, kiedy są brudne. Ponieważ gdy patrzę przez okna, jakoś czuję się lepiej, choćby ze względu na to, że robi się jaśniej w mieszkaniu. A gdy zaświeci słońce, nie widać mazaków i po prostu jest mm, przyjemniej. Pani Maria dodaje, święta powinny być dniami bardzo różniącymi się od wszystkich codziennych dni swoją atmosferą w domu, tym jak zachowują się domownicy. To jest ważniejsze od tego, czy, szyby, czy błyszcząca podłoga jest wypastowana. O właśnie, bo jeszcze Mógłby się ten wątek wypastowanej podłogi pojawić, ale, ale chyba jakoś już tak coraz mniej się o tym mówi. Pamiętajmy, ta bliskość jest najważniejsza, spotkanie i oczywiście ten dla osób wierzących aspekt duchowy, aspekt religijny, ale ważne jest, żeby te spotkania upłynęły w takiej serdecznej, życzliwej atmosferze i o tym też mówiła ekspertka w naszej pierwszej godzinie czterech po roku. Pory roku. Z paru już mówiliśmy o kalwariach, które dzisiaj w dniu Wielkiego Piątku są tak licznie odwiedzane i w ogóle przypomnijmy, trwa Wielki Tydzień. Dlatego w tej godzinie porozmawiamy o tym, jak Wielki Tydzień wygląda poza Polską. No bo wszystko oczywiście związane jest z męką pańską, ale jest wiele historii, wiele różnych tradycji, zwyczajów. Czasem może przybierać zupełnie inne formy niż u nas w Polsce i o tym wszystkim już niebawem z naszą podróżniczką Agnieszką Wasztel, która już wiem, że jest za szybą i zaraz wejdzie do studia. Jest już gość w naszym studium, podróżniczka, dziennikarka Agnieszka Wasztyl. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Już sporo dzisiaj mówiliśmy o Kalwariach u nas w kraju, jak wygląda ten Wielki Piątek, które te miejsca tak bardzo związane są właśnie z Misterium Męki Pańskiej. A teraz troszeczkę opuśćmy nasz kraj, wyjdźmy poza Polskę i zobaczmy, jak ten Wielki Piątek, ale także jakie są tradycje Wielkiego Tygodnia na świecie. To może zacznijmy od Europy. Dobrze, no tak jak powiedziałaś, jedna wielka noc, wiele tradycji. Na przykład dzisiaj w Londynie odbędzie się inscenizacja e, pasji, jest to ogromne wydarzenie, na które też zapraszają władze miasta, łącznie z burmistrzem Londynu, bardzo widowiskowe. Od wieczorem też papież Leon odprawi drogę krzyżową, gdzie sam przez 14 stacji będzie niósł krzyż i to będzie jego pierwsza droga krzyżowa. A oprócz tego w wielu miejscach w Hiszpanii i we Włoszech odbywają się uroczyste procesje. One są o tyle ciekawe, że na przykład w Palermo każda dzielnica niesie swoje figury Chrystusa, którą przygotowali też mieszkańcy. W wielu miejscach uczestniczą w tych procesjach diabły, które próbują przeszkodzić procesjom, oczywiście przegrywając, to jest taka symbolika wygranej dobra nad złem. Najbardziej widowiskowe te procesje są na pewno w Hiszpanii, w Andaluzji zwłaszcza. Rekordzistką jest Sevilla, bo też w wielu tych miejscach biorą udział bractwa religijne i w samej Sewilli jest ich około 60. I te procesje są niesamowite, bo one odbywają się przez cały Wielki Tydzień. Zwieńczeniem jest oczywiście Wielki Piątek. I niektóre procesje odbywają się w kompletnej ciszy, idą na przykład przez kilkanaście godzin, inne są bardzo barwne, z akcentami muzycznymi, ale mimo, że jest to Wielki Piątek, jest to Dzień Zadumy, to są miejsca, gdzie obchodzi się go radośnie, na przykład na Bermudach odbywa się Festiwal Latawców. To zaskakujące, prawda? Bo jednak Wielki Piątek to jest um, w, dla wielu chrześcijan um, w wielu kościołach, tak? Jednak dzień zadumy, refleksji. A tutaj mówisz o czymś radosnym. Tak, ale to um, bardziej chodzi o to, że według legendy jeden ksiądz w szkółce niedzielnej próbował nauczyć dzieci, e, z czym się wiąże zmartwychwstanie, ja w jaki sposób Chrystus wstępował do nieba. I a, trudno a to było to wytłumaczyć my. dzieciom, więc pokazał to na przykładzie latawca. I w tym momencie właśnie się zaopoczątkowała ta tradycja, że właśnie puszczane są latawce w powietrze, które symbolizują, że właśnie za dwa, trzy, za dwa dni bo wiel, Wielką Niedzielę, w Niedzielę Wielkanocną Chrystus zmartwychwstanie. Więc to jest takie jakby preludium do tego. I to się właśnie wzięło z prostego wytłumaczenia dzieciom e, idei Wielkanocy. I tak już zostało. Także dzisiaj odbywa się festiwal Stą latawców. Stąd ta tradycja. Stąd ta Lekawcowa. tradycja, tak. Mm -hmm. Właśnie na Bermudach. Więc nie mhm. wszędzie oczywiście jest Tack så Smutne. Natomiast takie najbardziej znane obchody Wielkiego Piątku są na Filipinach. Droga krzyżowa, gdzie ludzie rzeczywiście biorą udział licznie w tej procesji w drodze krzyżowej. Są biczowani i to widać ta czasami takie dla nas szokujące obrazki. Bo to jest krwawe biczowanie. Bardzo krwawe. Do tego są przybijani gwo gwoźdźmi do krzyży. rekordista, jak czytałam, przybił się 35 razy. Co rzeczywiście jest dla nas szokujące. Ale na przykład w Meksyku też się odbywają takie procesje. Może mniej krwawe, ale też są ludzie biczowani i niosą gałązki właśnie w rękach do się, więc tam też to się obchodzi dość, dość szokująco, z punktu widzenia Europejczyka oczywiście, bo u nas nie ma takich właśnie aż tak szokujących zwyczajów. U nas z kolei też są te zwyczaje, których nie ma też w innych krajach. Teraz już Wielki Piątek zostawiamy, przechodzimy dalej, Wielka Sobota, no właśnie. To, co dla nas jest czymś naturalnym, czyli koszyczek wielkanocny, poświęcenie pokarmów, wizyta w kościele, Mm, odwiedzenie także Grobu Pańskiego, Coś, co dla nas jest naturalne. W wielu krajach to jest kompletnie nieznany zwyczaj. To prawda. Chociaż na przykład w Grecji e, malowane są jaja głównie na kolor czerwony, bo to jest symbol zmartwychwstania i właśnie symbol krwi Chrystusa. W Wielką Sobotę przed kościołami w wielu landach w Niemczech, bo też nie wszędzie, bo Niemcy też są różnorodne, rozpalane są ogniska, od których później e, ludzie zapalają świece pasjalne. I zanoszą do domu. Zanoszą to u do nas domów. też są takie zwyczaje w wielu, e, w tak, w wielu kościołach. No, natomiast to jest mm -hmm. w wielu miejscach w Niemczech, ale też nie wszędzie. Tradycją jest, że prezenty dzieciom przynosi zając wielkanocny. W Niemczech jest to akurat tradycja tak samo powszechna jak święty Mikołaj. E, źródła podają, że pierwszy raz zając wielkanocny przyniósł prezenty w Niemczech w XVIII wieku. No i ten zwyczaj występuje już właściwie w wielu miejscach na świecie, także e, anglosaskich. Róż nie mówiąc o Wielkiej Brytanii czy Stanach, ale też w Australii, gdzie prezenty dzieciom przynosi wielkołuch e, króliczy, natomiast rolnicy się oburzali bardzo, że właśnie wielkołuch króliczy jest symbolem Wielkanocy, e, bo on przynosił wiele szkody rolnikom. Tak, był, w pewnym Ale, momencie w Australii tak. to była plaga. Tak. <laughs> Ale tradycja była silniejsza i to on właśnie roznosi prezenty. To są głównie czekoladowe jaja. Podobnie czekoladowe jaja roznosi zajączek w Brazylii. Świato, to jest takie wielkie święto czekolady w Brazylii, więc te jaja tam się przewijają niekoniecznie właśnie w takim wydaniu jak u nas. Ale też takich ciekawych tradycji wielkanotnych, to na przykład. Zatrzymałem się jeszcze, Agnieszko, na moment przy tych jajach mhm. i przy tych zającach czekoladowych, bo ja z dzieciństwa to oczywiście każdy z nas pamięta koszyczek, pamięta niewątpliwie pisanki, kraszanki. Te czekoladowe zające, to mam wrażenie, że to później przyszło, to naprawdę taka klasyczna komercja. Też jednak, mimo wszystko, często mówimy o tym, żeby te święta nie kojarzyły nam się tylko i wyłącznie z tą komercjalizacją, bo to nie o to chodzi, prawda? Żeby tego wszystkiego czekoladowego było dużo, bo nie zając tym wszystkim jest najważniejsze, jeśli mówimy o świętach Wielkiej Nocy, ale rzeczywiście jest symbolem i tak jak powiedziałaś w krajach anglosaskich to było zdecydowanie wcześniej. U nas dopiero przyszło nie wiem, 20 lat temu, 30 lat tak, temu tak ale to tak niestety chyba. się pogłębia, bo na przykład Urugwa jest takim dobrym przykładem w Ameryce Łacińskiej, gdzie właściwie święta nie są o Obchodzony sposób huczny. Są tam dla nich po prostu małe wakacje, ale też jest ten motyw czekoladowego jajka, już nie mówiąc właśnie o Australii czy Stanach Zjednoczonych, gdzie również jest ta tradycja. W, w, w Nowym Jorku na przykład o Wielkanoc odbywa się wielka parada wielkanocna, więc to jest takie radosne świętowanie, celebrowanie Wielkiej Nocy. Natomiast jeśli wracając jeszcze do zwyczajów, to na przykład w Ameryce Łacińskiej wiele tych zwyczajów przeplata się z dawnymi wierzeniami. Bo na przykład są procesje oczywiście chrześcijańskie, tak jak właśnie w Andaluzji, bo to jest pokłosie tej tradycji, którą przywiezili kolonizatorzy. To na przykład też są w te mali pielgrzymki do Maximona Bóstwa, które miało być czyli utożsamiane ze świętym Szymonem, to się nie udało. Czyli te pogańskie elementy zostały I jeszcze. I są bym powiedziała. Bardziej prekolumbijskie. <śmiech> ale to też są bardzo barwne święta. I na przykład w Wielką Sobotę w Chile dajcie, czyli jutro, bije się, a potem pali kukłę Judasza. Bardzo często do tej kukły dopina się właśnie nazwiska na przykład osób, których się nie lubi, albo swoje grzechy. I wtedy to one są odpuszczane. Idą po prostu z dymem i idą w zapomnienie. W Brazylii na przykład zapisuje się tam nazwiska polityków lub nielubianych trenerów piłkarskich, więc to też jest taka, taka ciekawostka. A w Gwatemali na przykład odbywają się procesje lokalnych społeczności, rdzennych społeczności, które niosą nie tylko posągi Chrystusa, ale też na przykład posągi swoich lokalnych bóstw albo na przykład posągów, które są charakterystyczne dla danego plemienia, więc to też jest bardzo ciekawe, ten synkretyzm religijny, który się cały czas przeplata. Jedna Wielkanoc, tyle obyczajów, tyle różnych tradycji, to jest przepiękna ta różnorodność, prawda? Tak, że to, to w tym wszystkim tak się, właśnie. Tak, że to się tak przeplata i że można o tym powiedzieć i jeśli ktoś m, gdzieś m, ma takie szczęście, że wyjedzie na Wielkanoc poza, poza Polskę, może zobaczyć, jak to jest m, gdzie indziej obchodzone. Lany poniedziałek to też raczej nasze regionalne m, zwyczaje. Tak, tym bardziej, że już w wielu miejscach na na świecie to jest y, m, dzień, y, nie wszędzie oczywiście, ale w wielu miejscach to już nie jest dzień wolny od pracy więc po prostu jest y, obchodzony pierwszy dzień świąt, drugiego dnia już normalnie ludzie pracują. Ale jeszcze wracając a, a propos bliżej jeszcze Europy, to też jest ciekawe, że na przykład w Skandynawii, w Szwecji i Finlandii y, chodzą od domów do domów dziewczynki przebrane za czarownice, tak zwane wielkanocne wiedźmy. I one chodzą od wielkiego czwartku, bo wtedy według legendy był sabat czarownic, diabeł na nie czekał i one y, sabatowały aż do wielkiej niedzieli, czy tam do niedzieli wielkanocnej. I właśnie wielki czwartek i wielką sobotę i jeszcze w Wielką Niedzielę takie wiedźmy można spotkać, tak małe dziewczynki chodzące, proszące o słodycze i monety. Jak na pani Maria z Prowansji wysłała nam zdjęcie i napisała, że właśnie w Prowansji w Wielki Piątek grają w miasteczkach na bębnach bębniarze. I tutaj mamy, nawet są tak jednolicie ubrani na żółto-fioletowo, także te kolory też widocznie mają jakieś tam znaczenie. Sporo podróżujesz, wiele rzeczy widziałaś. Które z tych tradycji wielkanocnych, czy wielkiego tygodnia inne niż nasze zrobiły na tobie wrażenie. Ja myślę jednak, że mm, te hiszpańskie, nonolzyjskie procesje, bo to jest bardzo widowiskowe widowisko i to rzeczywiście robi wrażenie. Nawet jak ktoś nie jest wierzący, to, to jest coś zupełnie innego. Tylko pamiętajmy, że jadąc na przykład na Wielkanoc do tych krajów, gdzie to jest tak hucznie obchodzone, jest to y, szczyt sezonu właściwie turystycznego, świątecznego. Ceny są znacznie wyższe, więc warto bukować no, noclegi y, znacznie, znacznie wcześniej. Bo jadąc na ostatnią chwilę możemy się spotkać z tym, że nie ma noclegów albo są już za tak horrendalną cenę, że to się po prostu finansowo nie opłaca. To prawda. Wyjazdy mają swoją cenę, to prawda, ale czasem warto... Y, no odwiedzić, zobaczyć, jak to wygląda y, gdzie indziej. Bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Bardzo dziękuję. Myślę, że się spotkamy jeszcze przy innych okazjach, ale dzisiaj, drodzy państwo, tradycje Wielkiego Tygodnia i tradycje Wielkanocne na świecie. O tym wszystkim opowiadała podróżniczka, dziennikarka Agnieszka Wasztel. Dziękuję. Dziękuję bardzo.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 Zbiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Święto zapasem, więc zrób zapasy w Carrefourze. Cukierki czekoladowe na wagę wybranych marek tylko 3,29 za 100 gramów. Oferta ważna do 4 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,39. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej.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 Tak, tak. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Już Państwu opowiadam. Sytuacja dzisiaj jest taka, że w wielu miejscach sporo słońca, ale może też gdzie niegdzie popadać jakiś słaby deszcz, ale to nie będą duże opady. I temperatura od 6 stopni w Zakopanem, nad morzem 7. W pozostałej części kraju 10, 11 stopni najcieplej, 14 stopni dzisiaj na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Ciśnienie lekko w górę, w południe stolicy 1002 hektopaskal ale mocniej w w regionach górskich, w górach wysoko nawet do 65 km na godzinę. Co się będzie działo w sobotę, w Wielką Sobotę? Temperatura od 8 do 14, trochę może popadać, ale sporo słońca w naszym kraju. Natomiast niedziela wielkanocna, drodzy Państwo, prawdziwie wiosenna, bo bardzo ciepło od 14 do nawet 20 stopni na zachodzie Polski. Będzie też więcej słońca, ale gdzieś tam z tych takich niewielkich chmur też może pokropić, ale na pewno nie będą to żadne Intensywne opady. Podobna sytuacja w poniedziałek, jeśli chodzi o to słońce, chmury i trochę deszczu, ale temperatura w, hmm, już będzie troszeczkę niższa, ale też jeszcze ciepło, bo do stopni 14. Teraz przenosimy się do województwa podka podkarpackiego, a dokładnie do miejscowości Tryńcza. Tam jest pani Bernadetta Jakubiec, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Jesteśmy dziś w Gminie Tryncza, mamy piękną, słoneczną pogodę, która tym bardziej zachęca właśnie już na nadchodzące święta, na paradę Straży Grobowych, którą uroczyście obchodzimy tu właśnie u nas w całej gminie w niedzielę i w poniedziałek. Straże Grobowe mamy pięć oddziałów w Gminie Tryncza, które znajdują się w Trynczy, w Gorzycach, w Jagiele, w Gniewczynie łańcuckiej i w Gniewczynie Trynieckiej. W piątek są to warty, jeszcze w strojach granatowych, a Wielka Niedziela i Wielki Poniedziałek to są już piękne parady Straży Grobowych Turki. Każdy oddział ma wielobarwne stroje, piękne czapki. Jest to wspaniała tradycja, którą kultywujemy już od wielu, wielu lat. W Gminie Tryńcza będzie jeszcze to bardziej uroczyste, ponieważ 19 kwietnia mamy u nas właśnie 21 ogólnopolską i 32 podkarpacką Paradę Straży Wielkanocnych Turki. Piękna, barwna uroczystość, na którą wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. I warto wiedzieć, że takie regionalne tradycje są rzeczywiście w wielu miejscach w naszym kraju i Zachód może różnić się od południa, a południe od północy. I całe szczęście, że mamy taką różnorodność i obfitość różnych tradycji wielkanocnych. Cztery pory roku. Piękna, różnorodna jest e, tradycja Wielkiego Tygodnia, chociaż tu oczywiście dużo smutku i refleksji, ale także i tradycja Wielkanocna. I warto, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, warto, żeby ta tradycja e, nie zaginęła, żeby poszła w kolejne pokolenia, no właśnie, jak to zrobić? Można na przykład zrobić to za pomocą książki. w Nasi goście w Krakowie. Natalia Noszyńska, ilustratorka, znawczyni folkloru, ilustratorka książki rok dawnych tradycji. Jest także z nami pan Sebastian Łuczywa, autor tekstów i koncepcji książki właśnie tej rok dawnych tradycji, zwyczaje, ozdoby i rytuały do odkrycia na nowo. Dzień dobry państwu. Dzień, Dzień. dobry. Dzień dobry, witamy słuchaczy. To świetny sposób, żeby dzieciom e, przypomnieć, utrwalić, pokazać te dawne e, tradycje. Skąd pomysł na książkę, Pani Sebastianie? E, tradycja jest zakorzeniona w nas bardzo mocno od samego dzieciństwa. To nie jest pomysł, który się wziął z jakiejś mody, tylko z tego, co niesiemy z sobą, sobą razem z Natalią od dzieciństwa. Ja miałem taką przyjemność być w każde wakacje i nie tylko u mojej babci na wsi. I to była wieś taka przed zmianami, przed mechanizacją w okolicach Częstofowych, to jest wieś lat 70., 80. Natalia tak samo ma, niesie to w sobie to, co zapamiętała z wsi e, nowosądeckiej z lat 90. Więc to, to jest to, czego tak naprawdę, no mając już 40 czy 50 lat, zorientowałem się, że to jest to, czego przez całe życie szukam. Świat się bardzo zmienił, nie ma już tego świata, który był, nie ma tej wsi dawnej, to też nie jest książka, która chce idealizować tamtą wieś, bo to były też było to trudne, trudne czasy. Życie. Tak. Mhm. trudne czasy, ale to, co zapamiętałem, te najważniejsze rzeczy, to chcieliśmy za pomocą tej książki przybliżyć, żeby to po prostu od nas nie odeszło. To jest książka, która ma przybliżyć dawne obyczaje, dawne tradycje, tradycje i wpisaliśmy je dla ułatwienia tak naprawdę w roku. Jest podzielona na miesiące i w tych miesiącach są do zrobienia e, poszczególne ozdoby. Jesteśmy już za pająkiem lodowym w styczniu, jesteśmy za maską z pochodu kolędników w, w marcu robiliśmy marzalne. Mm -hmm. e, ta książka to nie jest tylko e, sama książka. Dla mnie to jest taka idea, którą ruszyliśmy, bo stworzyliśmy też i w mediach e, społecznościowych grupę, gdzie e, ten, kto zrobi jakąś ozdobę, rodzice, którzy taką zdobę E, mm -hmm. stworzą razem z dziećmi w domu. Będą żeby mogli to dokuczyć, pokazać, jasne. Żeby mogli się pochwali, po, podzielić. Mm -hmm. ten. E, pani... Idea też tej książki jest taka, jeszcze, jeszcze tego dokończę, żeby odłożyć telefony, odłożyć komputery i mieć instrukcję, e, żeby rodzic miał instrukcję, ja mam trójkę dzieci, ja wiedziałem, wie, mm -hmm. jakie to jest cenne, żeby co miesiąc wiedzieć, co z tym dzieckiem zrobić. Panie sobie oddajmy głos pani Natalii. Pani Natalii, dla dzieci bardzo istotne jest... To, co widzą, jeszcze nie zawsze potrafią mhm, czytać, tak, prawda? To prawda? Dlatego w Książkach dla dzieci tak, tak dużą wagę zawsze, od wiek w wieku, przygotowuje się, przywiązuje się właśnie do ilustracji. U pani jest nie tylko kolor, ale u Pani jest konkret. Tak, to prawda. Ja zawsze jakby tworzyłam ilustracje dla dzieci, bo um, też um, w sumie ilustrowałam książeczki dla młodszych dzieci. Ta książka akurat jest dedykowana dla troszkę starszych dzieci. E, natomiast zawsze chciałam po prostu przedstawić taką e, ten mój baśniowy świat, w którym ja też wyrosłam, bo ja wyrosłam na ilustracjach e, Szancera. E, I po prostu te jego ilustracje zawsze były takie bogate, e, pełne detali. I jakby to we mnie zostało i ja też staram się po prostu prezentować dzieciom w tych ilustracjach Właśnie taki świat y, bardzo detaliczny, bardzo kolorowy, y, ale też oczywiście z takim rysem folklorystycznym i rysem, y, takim, takim nazwijmy to dawnym, czy, czy właśnie takim troszkę vintage. Pan Sebastian już wspomniał o tym, że idzie to po miesiącu, cały rok jest tutaj pokazany, tak. zgodnie zresztą z nazwą Rok Dawnych y, Tradycji. Gdy dochodzimy już do tego marca i kwietnia, w jaki sposób pani pokazała Wielkanoc? Tak naprawdę symbolem Wielkanocy jest oczywiście jajko i ten symbol powtarza się na całym świecie, bo to jest taki symbol bardzo uniwersalny. uniwersalny. Mhm. U nas tak, u nas po prostu y, to jest jakby symbol jest życia, płodności, nowego początku. Y, natomiast y, um, u nas, co jest ważne, y, są te pisanki, czyli po prostu jakby sposób ozdabiania tych jaj. I archeolodzy na naszych ziemiach odnaleźli najstarszą pisankę, która była pisanką glinianą i która już ma ponad tysiąc lat. Więc jakby to wskazuje na to, że jakby tutaj nasi ludzie, y, nasi przodkowie już od dawien, dawno y, po prostu jakby te pisanki wytwarzali. Y, y, I mamy takie trzy y, najbardziej powszechne rodzaje zdobienia jajek. W pierwszej kolejności to są drapanki, czyli po prostu jajko, które zbarwione w naturalnych barwnikach przeważnie, to jest, to są łupinki z cebuli. Dzięki temu po prostu to jajko mamy kolor brązowy I w momencie, kiedy wydrapujemy na tym jajku za pomocą jakiejś igły bądź nożyka, wzory, no to wychodzi nam kolor białej skorupki mhm. i jakby tworzymy taki, jak, taki, jakby to jest takie rysowanie na odwrót, tak? Czyli to, co wydrapujemy, nam się po prostu pojawia I to jest drapanka. Mamy też formę jajka batikowego, czy po prostu jakby zdobimy go za pomocą rozgrzanego, ciepłego pszczelego wosku, bo po prostu wykorzystywamy do tego pszczele wosk i następnie po prostu jajko zanurzane jest w barwnikach od najjaśniejszego do ciemniejszego i uzyskujemy różnego, kolor różnego rodzaju kolory. Potem ten wosk trzeba zdradzić. Tak? I właśnie I u was w waszej książce mm -hmm. y tak. y jest instrukcja obsługi, o tak mogę powiedzieć, tak, instrukcja tak, obsługi tak, tak, tak. pisana, to dzięki panu Sebastianowi mm -hmm i ta ilustrowana dzięki Pani. Tak, dokładnie. My też po prostu chcieliśmy dzieciakom przybliżyć, jak te jajka wykonać. Książka też jest jakby stworzona w taki sposób, że oprócz tej części pisanej, części ilustrowanej, wprowadziliśmy też karty DIY, gdzie pokazujemy krok po kroku, jak po prostu daną ozdobę wykonać. I tutaj mamy właśnie te wszystkie rodzaje zdobień jajek, o których opowiadałam. Czy to drapanki, mhm. czy właśnie jajka batikowe, czy pisanki, które są jakby takie, nazwijmy to najmłodszą formą, tak, czyli po prostu malowanie tych jajek. Obecnie też dzieci mogą malować, nawet używając pisaków, bo to jest jakby taka najprostsza też forma dla nich. Po prostu my tutaj przybliżamy dzieciakom, jak takie jajko można zrobić. I oprócz formy narysowanej, mhm. jak wykonać taką zdobę, w książce też mamy zdjęcia, bo do książki też zaprosiliśmy twórców, którzy I obecnie wszystko. i dalej... I to tak, wszystko, Pani Natalio, w Waszej książce Rok dawnych tradycji autorstwa Natalii Noszczyńskiej i Sebastiana Łuczywo Zwyczaje, ozdoby i rytuały do odkrycia na nowo Bardzo dziękujemy, polecamy To przez cały rok można oglądać Chieś bez Przyjdź przetrwajmy razem noc, aż po świt blady, blady. poranek tu bo. J.B. Hey, I tak, drodzy Państwo, przed chwilą się witam, a teraz już będę mówić Państwu do usłyszenia i wielkie dzięki za normalne kartki, które przyszły do nas, do redakcji, są na moim biurku także. Od pani Ewy, od pani drugiej Ewy, tym razem z jedni letniska, od pani Marii, od pani Renaty, od kolejnej pani Marii. Tych kartek naprawdę jest sporo. Od pana Michała, który zrobił przepiękną kartkę z, z nami, czyli z jedynką. Taka stylizowana na, na czas międzywojenny. Kolejna kartka od pani Lucyny, od pani Danuty, od pana Marcina, od pana Maćka i jeszcze od kolejnego pana Marcina, chyba tym razem z Warszawy. No i też przepiękne wyroby. Od pani Bożeny dostaliśmy pisanki koronkowe, bielutkie. Wygląda to przepięknie i z kolei jeszcze dołkowane też przyszły do, do redakcji. Bardzo państwu dziękujemy za to, że państwo są z nami, że dostajemy też takie analogowe, a nie wszystko cyfrowe. To naprawdę jest bardzo, bardzo miłe. Drodzy państwo, pan Michał który właśnie sporządził tę kartkę, napisał wszystkiego najlepszego na, święca, na święta Wielkanocne dla całego zespołu Cztery Pory Roku i dla wiernych słuchaczy. Drodzy słuchacze, dzisiaj mówiliśmy sporo o tej bliskości. Życzę Państwu, żeby te święta Wielkiej Nocy właśnie takie były pełne bliskości, pełne spotkań dobrych, serdecznych, życzliwych z bliskimi osobami. To nie zawsze jest rodzina, ale każde spotkanie jest cenne. I bardzo Państwu tego po prostu życzę. I polecamy Państwu się, czyli my, radiowa jedynka. Przypominam, dzisiaj o godzinie 20 Centralna Droga Krzyżowa. Jutro o godzinie 9 przywita Państwa Patryk Bedliński. Będzie specjalny z i tradycje wielkanocne. Z kolei o godzinie 12 Agata Kowalska zabierze Państwa daleko, jak Wielkanoc obchodzą Filipiczycy, Kubańczycy czy Wietnamczycy. To wszystko właśnie w sobotę o 12, a na przykład o godzinie 18:00 Wielka Sobota i przygotowania do Wielkanocy na Litwie, Łotwie i także wśród grekokatolików w naszym kraju. Dobrych, spokojnych świąt Państwu życzę. Do usłyszenia. Myslowic. Tak prosto w twarz każdego dnia ale ty, ty nie dobrze znasz wszystko o mnie. Wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja. Jeden z was musi skrada się przez twar Ja Namiętnie gra Wiesz inaczej, nie mam szans Ty Ty mnie dobrze znasz Wszystko po mnie wie Wiem wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie Ty Najlepsza jaką znam, nie trzeba wierzywać Nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie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 Jak Wielkanoc, to w dobrej cenie z Carrefourem. Złap świąteczną okazję. Duże czekolady milka lub alpejskie mleczko w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna 3 i 4 kwietnia. Więcej na Carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać. Szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Ja biorę moleki nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia w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 Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi powąskami imienia Jerzego Waldorfa. Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgiert Łukaszewicz, aktor. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Zaczynamy od A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno-Wschód i węzłem Piątek. Samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej i radiowóz policji, które zabezpieczały proces wyciągania innego samochodu z pasa rozdziału po porannej kolizji i to jest na jezdni w kierunku południowym na 268 kilometrze, czyli na jezdni w kierunku Łodzi. A4 tu bez zmian między węzłami Udanin-Gościsław w pobliżu miejscowości Jarosław po zderzeniu dwóch samochodów samochodów osobowych i zapaleniu się jednego z nich. Mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 119 km. Na szczęście tu nie ma informacji o poszkodowanych. Za to na drodze krajowej nr 83 w Łódzkiem ranna została jedna osoba na trasie Warta-Sieradz w pobliżu miejscowości Kowale. Tu samochód osobowy uderzył w drzewo. Droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. To 45 km 83. Na S8 w Łódzkiem utrzymują się utrudnienia między węzłami Wieluń i i Złoczew na 140 km, czyli na Mopie hojny Południe, po zdarzeniu samochodu osobowego z Ciężarowym. Jezdnia w kierunku Warszawy jest nadal całkowicie zamknięta. Ruch odbywa się właśnie przez Mop hojny. Na drodze krajowej numer 9 w Świętokrzyskiem, na trasie Opatów-Ostrowiec przewróciła się Ciężarówka i mamy zwężenie w kierunku Ostrowca. Dobre informacje na koniec z S6. Odcinek między węzłami Kowale i Gdańsk Południe jest już odblokowany. Tam wcześniej było zwężenie w kierunku Łodzi po zderzeniu dwóch samochodów osobowych